Ewangelia Marka, rozdział ósmy. A w oneż dni, gdy nader wielki lud był, a nie mieli co by jedli, zwoławszy Jezus uczniów swoich rzekł im, Żal mi tego ludu, bo już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co by jedli. A jeśli je rozpuszczę głodne, do domów ich pomdleją na drodze, albowiem niektórzy z nich z daleka przyszli. Wtedy mu odpowiedzieli uczniowie jego, skądże te, kto będzie mógł nasycić chlebę tu na puszczy? I spytał ich, wieleż macie chlebów? A oni rzekli, siedem. I rozkazał ludowi, żeby usiadł na ziemi, a wziąwszy one siedem chlebów, podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim aby przed lud kładli i kładli przed lud. Mieli też trochę rybek, który pobłogosławiwszy kazał i one przed lud kłaść. Jedli tedy i nasyceni są, i zebrali co było u łomków, siedem koszów, a było tych, co jedli około czterech tysięcy i rozpuścił je. A wnet wstąpiwszy w łódź z uczniami swoimi, Przyszedł w strony dalmanuckie i wyszli faryzeuszowie, a poczęli z nim spór wieść, szukając od niego znamienia z nieba, a kusząc go. Wtedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym rzekł: że ten rodzaj znamienia szuka. Zaprawdę powiadam wam, że nie będzie dane znamię temu rodzajowi. I opuściwszy ich, wstąpił zasię w łódź i przeprawił się na drugą stronę. A zapomnieli byli uczniowie wziąć z sobą chleba i nie mieli z sobą nic więcej, tylko jeden chleb w łodzi. Wtedy im przykazał mówiąc, baczcież, a strzeście się kwasu faryzeuszów i kwasu herodowego. I rozmawiali między sobą i rzekli, o tem znać mówi” że nie mamy chleba. Co poznawszy Jezus rzekł im, o że rozmawiacie, iż nie macie chleba? Jeszczeż nie baczycie i nie zrozumiewacie? Jeszczeż macie serce swoje zdrętwiałe? Oczy mając nie widzicie i uszy mając nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdym onych pięć chlebów łamał między pięć tysięcy ludzi, Wiele wieleżeście pełnych koszów ułomków zebrali. Rzekli mu dwanaście. A gdym onych siedem chlebów łamał między cztery tysiące ludzi, wieleście koszów pełnych ułomków zebrali, a oni rzekli siedem. A on im rzekł, jakoż wtedy nie rozumiecie? Potem przyszedł do Betsajdy i przywiedli do niego ślepego, prosząc go, aby się go dotknął. A ująwszy onego ślepego za rękę, wywiódł go precz za miasteczko i plunąwszy na oczy jego, włożył na niego ręce i pytał go, jeśli by co widział. A on spojrzawszy w górę, rzekł, Widzę ludzi, bo widzę, że chodzą jako drzewa, Potem zasię włożył ręce na oczy Jego i rozkazał Mu w górę spojrzeć. I uzdrowiony jest na wzroku tak, że i z daleka wszystkich jasno widział. I odesłał Go do domu Jego mówiąc I do tego miasteczka nie wchodź i nikomu z miasteczka nie powiadaj. Wtedy wyszedł Jezus i uczniowie Jego do miasteczek należących do Cezaryi Filipowej a w drodze pytał uczniów swoich mówiąc im kimże mię powiadają być ludzie a oni mu odpowiedzieli jedni Janem Chrzcicielem a drudzy Eliaszem a drudzy jednym z proroków ale on im rzekł a wy kim mię być powiadacie odpowiadając Piotr rzekł mu tyś jest on Chrystus i przygroził im, aby o nim nikomu nie powiadali. I począł je nauczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć i odrzuconym być od starszych ludów i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie i być zabity, a po trzech dniach wstać. A to mówił jawnie. Wtedy go Piotr, wziąwszy na stronę, począł go strofować. Ale on, obróciwszy się, a wyjrzawszy na ucznie swoje, zgromił Piotra, mówiąc, Idź ode mnie, szatanie, albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. A zwoławszy ludu z uczniami swoimi, rzekł im, Ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie swój i naśladuje mię. Albowiem kto by chciał zachować duszę swą, straci ją. A kto by stracił duszę swą dla mnie i dla Ewangelii, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a szkodowałby na duszy swojej? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? Albowiem kto by się wstydził za mnie? I za słowa moje między tym rodzajem cudzołożnym i grzesznym i syn człowieczy wstydzić się zań będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z anioły świętymi.